Rozmawiający ze mną zachowywał, mówiąc o tym zupełny spokój. Tak, zabito. Tak, to były ofiary. Jeszcze jedne. Walki. Oto były jeszcze jedne straty i poprzez nie będzie musiał iść dalej naród euskaryjski. Euskaldun, jak oni tam mówią, i poprowadzić swą walkę dalej. Dla niego było to takie jasne, jak jest jasne dla synów rybackich, że i oni kiedyś popłyną na morze, że... I ich kiedyś weźmie. Jak dla synów dziesiątka pokoleń pastelskich, jasne jest, że i oni pogonią kierdel na hale. Teraz na urlopie przed nową kampanią, może ostatnią dla niego, wykończył ten żuławski baskijskich legionów swoje wielkie dzieło. Rozpowiedział mi o nim z radością. Oto chciał rozpocząć przyswajanie mowie euskaryjskiej wielkiego cyklu dramatycznego starożytnej Hellady. Przyznam się, że pochwycił mnie myślą. Pierwotna literatura Basków, ta sprzed najdawniejszego chrześcijańskiego okresu, dotrwała jedynie w strzępach. Naród nie posiada wielkiej poezji swych najwspanialszych czasów. A owe czasy, współczesne epoce, kiedy lata w Grecji liczyły się od Igrzysk Olimpijskich, mogły być dziwnie podobne greckim. Jednaka ziemia, między postrzępionymi falą morską zatokami a szczytami bliskich gór, Jednaki lud rybacko-pastersko-żołnierski. jednakie rozbicie na kantony małych półrepublik, półkrólestw, pół królestw. Jednaka demokracja plemienna. Kto wie, czy ongi surowa Nawarra nie była spartą tej rasowej jedynie wspólnoty. Kto wie, czy morska Gipuskoa nie była jej attyką. Rolnicza Alawa Tebami. Kto wie, czy pod dębami Gerniki. Nie wieszczono dawniej, jak pod świętym dębem Zeusa w dalekich czasach, gdy chłodna Kastylia, jak ziemia Filipa i Aleksandra, nie wynożyła się jeszcze z Faldziejów. Kto wie, czy w Sofoklesie i Homerze nie odnajdzie się literatura najbardziej swoja, najbardziej bliska tej, która tu bez pamięci znikła. Urkiagatar był owładnięty tą myślą. Wziął się do przekładów z greckiego. Dzieła te dziwnie łatwo dawały się przekuwać w twarde dźwięki Euskary. Wiedział, że może nie będzie mógł tego skończyć. Chciał jednak przynajmniej pchnąć literaturę baskijską, cały wysiłek utrzymania przez nią świadomości narodowej na tę drogę. Na pierwsze wybrał antygonę Sofoklesa. Siedzieliśmy w pokoju wśród książek. Miał na kurtce naszywki sierżanta Czytał mi po grecku wielkie strofy chórów attyckich, potem swój przekład. Biała antygona, losem ścigana dziewczyna, stawała teraz inaczej niż w suchej gimnazjalnej lekcji. Oto były znów teby i wyrocznia i zbrodnia Edypa. Oto brat tej dziewczyny był zamordowany, ciało jego rzucone na żel ptakom. Nie wolno go było pogrzebać, bo niepogrzebane ciała nie znajdą szczęścia na tamtym świecie. Władze zakazały surowo, ale siostra pamięta o bracie, zagrzebuje jego zwłoki, jak jej to każe, silniejsza nad moce ustaw wola praw bożych. Dalej z mocą tych ustaw idzie na śmierć, w loch, gdzie pogrzebią ją żywcem. I nie zaznawszy rozkoszy wesela, ni matki uczuć, ni dziatek pieszczoty, schodzę tak sama i bez przyjaciela. Przekład był doprowadzony prawie do połowy. Przebrnięte były najcięższe miejsca. Poeta był rad. Jest to złe określenie. Wydawał się spokojny. Dziwnym trafem los córki Edypa jakby kojarzył się z losem tego narodu, bez radości i bez wolności, wtrącanego brutalnie w nową przepaść. Salwy plutonów egzekucyjnych likwidowały jego myśl religijną, społeczną, artystyczną. Nie zaznawszy rozkoszy wesela u pierwszych kroków rozbudzenia narodowego, widział jak wszystkie jego bujniejsze, śmielsze pędy z pnia starego puszczane wiosną obcinał swym ostrzem kastylski sekator. Reinkarnacja baskijska antygony przychodziła dziwnie w czas. Łódź swej literatury spychał istotnie tłumacz na toń dla nas martwą i obcą, dla przeszłości tego narodu najbardziej może swoją. Mendiguren i Agirre trudzili się nad aprowizacją, nad ocembrowaniem pozycji wałami betonu. Sądzili, że jeśli uda się im wytrwać w walce, Przyjdzie jakaś interwencja europejska. Byli prądzyńskimi, skrzyneckimi euskadi. Poeta nie miał tych złudzeń. Wiedział, że walka staje się coraz bardziej beznadziejna, że cała jej wartość skupi się w tym, iż nawet jako klęska rozbudzi tym silniej poczucie odrębności narodowej. Wiedział jeszcze, że może jak tamtych sześciu paść na froncie. I właśnie cały swój urlop liniowy spędził nad Antygoną. Pracował z pośpiechem. Pisał na kartkach małych, starannie numerowanych. Zupełnie tak, jakby się bał, że praca urwie mu się naraz, żeby potem kolega z półku mógł je łatwo uporządkować, jeśli autora zabraknie. Wysilił się, żeby pozostawić coś, jakieś dzieło zaczęte, drogę wskazaną, na którą pójdzie literatura niepodległościowa Basków. Gdy przestał czytać swe strofy, Spytał, czy nie ma w literaturze polskiej rzeczy, która by się mogła im przydać. Literatura polska interesowała go właśnie jako oręż walki niepodległościowej. Może Sienkiewicz? Przejrzałem szybko Sienkiewicza. Krzyżacy? Tak. Mogliby być dla nich krzyżacy. Może latarnik? Tylu jest basków za oceanem. Nawet mowa w tej noweli o wojnach karlistowskich. Jednak nie Sienkiewicz... Przebiegłem myślą ile mogłem literatury polskiej i znalazłem wreszcie jedną rzecz, którą chciano rozświetlić przedhistoryczne dzieje Polski, a która dziwnie nie trzyma się kraju nad Gopłem. Za to jeszcze dziwniej mogła przylgnąć niczym antygona grecka do archaicznych i obecnych dziejów Euskadi. Walka lechitów i wenedów, najazd, opór, chór jak w teatrze Sofoklesa, jak w teatrze pastorałek i żałosnych Panichit baskijskich. Zacząłem na kastylski tłumaczyć Baskowi wolno, jakie tylko pamiętałem strofy. O święta Ziemio Polska, arko ludu! Jak zajrzeć tylko myślą krew się lała, w przeszłości słychać dźwięk tej harfy cudu, co wężom dała łzy i serce dała. Słuchajcie wy, gdy ognie zaczną buchać, jeżeli harfy jęk przyleci z dala. Będziecież wy jak węże stać i słuchać? Będziecież wy jak morska czekać fala? Nie pamiętałem już tego więcej. Musiałem dopowiadać. Urki Agatar rozumiał doskonale. Nie wiem, czy by nie rzucił jeszcze białej antygony dla Lilli Wenedy. To było właśnie dla nich. Stary dramat słowackiego, czytany dziś przez nas w obowiązkowej lekturze szkolnej, ze wstępem, przypiskami, komentarzem i nudzeniem tutaj wyskakiwał z szyn. Stawał się znowu, bardziej niż kiedykolwiek był u nas, orężem walki. Podobno takim orężem jest dla naszych Ukraińców Konrad Wallenrod, zapomniana lektura. Dla Basków mógłby być takim druidyczny dramat słowackiego. To nie gopło, ale garnika. To nie pochód lechitów, ale kastylijczyków. Wchodzi żywy w owe strofy. To ta walka toczona w szczęku Mitralies i łoskocie idących po się tanków, wtłacza się w maski dramatu Wenedów, wstępuje na koturny prawdziwego patosu. To ona dziś podejmie odłożony do lamusa oręż innego narodu. Przekładając tych kilka strof żołnierzowi, który je zapisał, a za kilka dni na nowo ze swym nieskończonym przekładem Sofoklesa ruszał na linię bojową, miałem po raz pierwszy krępujące wrażenie, że w tej walce przestaje być neutralny, że staje się jakby kombatantem. O rezultaty. W małym porcie rybackim Bermeo, przetłoczonym uchodźcami, czekamy na statek wojenny angielski. Czekaliśmy już wczoraj na francuski. Nie przyszedł. Czeka z nami młodziutka para, słynna dziś w Anglii i poza Anglią. Jest to Miss Jessica Mitford i Esmond Romilly narzeczeni, z których pełnoletnością jest bardzo kruchą. Ona jest córką Lorda Rochdale, on siostrzeńcem Winstona Churchilla, byłego ministra Wielkiej Brytanii, przywódcy konserwatystów. Rud Churchillów należy do najpierwszej rodowej arystokracji angielskiej. Od trzech wieków dostarcza Albionowi mężów stanu i wodzów. Teraz mały Romilly walczył po stronie czerwonych i robi dla nich propagandę. Narzeczona ku niemałemu skandalowi rodziny, przyjechała za nim. Zwiedzaliśmy nieco razem. Romily był miłym szczeniakiem, który dziesiątki razy zapominał w Madrycie swój karabin, a specjalnie kochał anarchistów. Wreszcie wynurza się ogromny statek stalowy HMS Echo i po formalnościach jesteśmy na pokładzie. Kapitan zaprasza nas wraz z młodą parą na lunch. Jest to wysoki, barczysty Anglik, powściągliwy i spokojny. Romili pokazuje mu odznaki anarchistyczne, opowiada z zapałem pół dziecka. Kapitan nie przeczy, nawet potakuje jakby. Ale wydaje mi się, że te słowa, które wymawiają obaj, każdy rozumie inaczej. Romili mówi faszyzm z takim obrzydzeniem, jakby był synem górnika z Ronda. Kapitan mówi faszyzm, ale myśli Włochy. Romili mówi rewolucja hiszpańska i poczyna mówić o rosyjskiej. Kapitan mówi rewolucja hiszpańska i mówi o ostatniej wojnie karlistowskiej. Wielki stalowy kolos dźwignął się z miejsca i pruje wody. Jest śliczne słońce i rześki wiatr. Piękny dzień wiosny w Wiskaji. Górzyste brzegi Euskadi przesuwają się wkoło nas. Wiatr dmie w brezentowe płachty pokładu, pod którymi drzemią miny i armaty. Kapitan mówi i Romilly mówi, używają słów tych samych, a sensy inne. Ale kierunek tych słów jest właściwie także ten sam. Ten młodzieniec z angielskiego buntu młodych nie chce w Hiszpanii faszyzmu. Ten kapitan His Majesty's Ship Echo nie chce w Hiszpanii Włoch. Ale to jest konkretnie to samo. Kapitan oburzając się na terror Moli wspomina Zumalka Regłę, Wodza karlistów sprzed wieku. Romili mówiąc o tym, że Moli wymawia zabawne nazwisko Denikin. Tylko, że znowu kierunek tych myśli jest ten sam. Przede mną dwie burty jednego i tego samego statku wojennego zdywają się w końcu w jeden rozwleczony nurt. W Anglii dwa pokolenia mówią inaczej, ale w praktyce wychodzi to na jedno. W Polsce dwa pokolenia mówią językiem identycznym, ale sens ich myśli nie zbiega się w ten sam szlak wojennego okrętu. Antyrosyjskie legiony Piłsudskiego i legion młodych pupilów Jędrzejewicza to nie było to samo. Wstęga gór i zatok roztacza się wzdłuż drogi okrętu. Od wschodu poczynają majaczyć miękkie brzegi gaskońskie. Myślę, kto tu jednak ma rację? Romilik, który mówiąc Hiszpania, widzi za nią cień Rosji, faszyzm, wiek XX., czy ten małomówny kapitan najpierwszej marnarki świata, który myśli o wojnach karlistów z i XIX wieku. Hiszpania jest wciąż przed nami, obecna, niedaleka, będąca już jednak poza nami. Mamy oczy naraz nad Bilbao i nad San Sebastian. Takie to wszystko, choć niby oddalone, bliskie. Echo przesuwa się prąd wody, rozrywając ich nurt. Nad statkiem trzepoce brytyjska flaga wojenna. Jeszcze jedna flaga, obca, nachylona nad hiszpańską walką. Czegóż chcą ci jeszcze? Leży rozłożony plik gazet londyńskich. Jest dziwny akcent radości. Walka trwa dalej, mówi pismo. Czyja walka? Białych? Czerwonych? Nie, Hiszpanii. Co jeszcze jest w gazetach nieczytanych od dawna? Oto madrycki korespondent pisma pisma angielskie miały po każdej stronie korespondenta, donosi, że rekonstrukcja gabinetu jest znowuż aktualna. Tym razem następcą Larga Cavallero ma zostać nie Prieto, ale generał Miacha, obrońca Madrytu. Cóż piszą z Burgos? W Burgos także zmiany. Mówi się o ustąpieniu generała Franco. Jest przemęczony wojną. Jego miejsce ma objąć pewien generał cieszący się zaufaniem sfer tradycjonalistycznych, to znaczy Mola, Cóż mówi inne pismo, że wynurza się nowa możliwość rozmów porozumiewawczych obu stron, możliwość zawieszenia broni, pokoju. Romili coś dowodzi z przekonaniem kapitanowi. Kapitan słuchał uważnie i spokojnie. Oficerowie pokazują nam punkciki nieco na zachód, na morzu. To statki wojenne francuskie. W porcie Saint-Jean-de-Luz stoi sowiecki okręt. Baskijska Hiszpania, górzysta, płowa i zielona. Wznosi się nad morzem panoramą wciąż bliską. Co robią ci wszyscy obcy? Czego chcą jedni, drudzy i trzeci? Ci trzeci neutralni. Tak różnie o tym mówiono i myślano. A jednak powoli, poprzez fakty, wszystko zaczyna stawać się jasnym, wyrazistszym. Prawie jak te góry wybrzeża, wzdłuż których przesuwa się nasz pancernik. Rosyjska interwencja Pisano o niej bardzo wiele, Widziano w niej i początek akcji zapirenejskiej, i idealizm, i potęgę. Obawiam się, że to, co po tym wszystkim powiem, będzie wzięte co najmniej za chęć paradoksowania, choć będzie bardzo stale. Pomoc rosyjska, o której wszędzie tyle pisano, która militarnie odegrała swoją rolę, była czymś zupełnie odmiennym od naszych wyobrażeń. Nie było w niej nic z dawnej akcji Sowietów w Chinach wojnie grecko-tureckiej nawet. Nie tylko dlatego, że jeszcze parę lat temu wielka polityka kominternu zaniedbywała Hiszpanię, że w 1930 roku Manuilski mógł oświadczać, że najmniejszy strajk w Niemczech ma dla nas większe znaczenie niż wszystko, co się dzieje w Hiszpanii. A był to, ni mniej, ni więcej, początek obecnych wydarzeń. Zresztą przeczytajcie tu ciekawe świadectwo Żida o reakcji na wypadki hiszpańskie w ZSRR. Temu lat dziesięć Rosja chwyciłaby się jeszcze tej wojny oburącz. Teraz weszła w nią mechanizmem bezwładu, ciążenia ku utartemu torowi, nawykiem tradycji. Wojny tureckie Aleksandra II były takim samym wpadnięciem w wielkie tory Piotra Wielkiego i Katarzyny, a jednak były czymś zgoła mniejszym od tamtych. Dla Rosji sowieckiej cała walka hiszpańska miała znaczenie jako odciągnięcie uwagi Niemiec od wschodu, jej przedłużenie oznacza dla niej przedłużenie tej pieredyszki. Cóż tu wiele mówić? Ani jeden tank i karabin rosyjski nie dostały się Hiszpanii czerwonej inaczej niż za złoto w złocie. Nie było inaczej z żywnością, nie było inaczej z towarami. Jeśli sprzyjanie komuś polega na interesach handlowych, to obawiam się, że niejedno z państw faszystowskich okazało Walencji nie mniejszą sympatię. Nie szedł zresztą materiał nowy – było tak z pociskami, których daty odlewu były wyryte na każdej gilzie. Było tak z tankami. Opowiadał mi tankista rosyjski, że Rosja posiada już nowy typ tanku z motorem diesla, niemożliwym do podpalenia, ale nie chciała ich wysłać do Hiszpanii. Kto wie, ile tanków spłonęło od benzyny Maurów, ten zrozumie, jak bardzo zaważyła na szali owa bratnia pomoc z leżałym towarem. Wcale nie leży w moich zamiarach cieszenie się z tego stanu rzeczy, czy pomstowanie na obecnych władców Kremla, jak to robią trockiści. Stwierdźmy, dlaczego to robili? Trudno na to odpowiedzieć. Może ktoś mniej sceptyczny wytłumaczy to nieskalanym pacyfizmem kraju radzieckiego. Może Rosja nie chce żadnej zawieruchy wojennej, bo wtedy wojskowi wzięliby górę nad partyjnymi. Naczelny wódz nad generalnym sekretarzem partii. Sztab generalny nad Kremlem. Może dlatego cofa się tu, jak wycofała się z Chin, jak ustąpiła dalekowschodnie szlaki kolejowe Japonii, jak pozwoliła jej podejść pod boksyberii. Może dlatego jeszcze, że ruchliwa rola trockistów w tym kraju, wiecznej frondy, ją zastanawia, że woli nie mieć Hiszpanii czerwonej niż mieć ją trockistowską, że nie można by już z Moskwy rządzić półwyspem iberyjskim z łatwością, z jaką rządzi się Krymem. Może dlatego, że wyrosłaby konkurencja, inny raj komunistyczny, z innymi prorokami, że religia marksistowska miałaby zbyt wcześnie swój Rzym i swoje Bizancjum. Hiszpanie to naród niemniej mniej pryncypialny, doktrynalny, sekciarski niż Rosjanie. Komuś się te rzeczy wydają błahe, dalekie od realności politycznych. To w Polsce walki ideowe były zwykle tylko muślinowym terenem walk personalnych. W Rosji personalne spory musiano zawsze opancerzyć w brokat, futro, szuby, czapki, monomasze, owinąć watą doktryny. O nie! W Rosji spory doktrynerskie nie są przybudówką czy nadbudówką. Wchodzą głęboko w życie polityczne, wżerają się silnie w ciało narodu. Stalin mógł się bać tej schizmy i konkurencji, zbyt dalekiej, by ją poskramiać. Wolał uniknąć jej powstania, a w każdym razie jeśli na tej walce skorzystać chce, to przecież nie wysila się zbytnio, by jej wynik przesądzić. Być może, że zamieniając Hiszpanię w drugą cytadelę socjalizmu, spełniłby słynną przepowiednię Lenina. Ale życie wielkiego Gruzina płynie nad rzeką Moskwą, w grubych murach iwanowskiego Kremla, w cieniu ostatka bizantyjskich kopuł białokamiennej. Ten człowiek musi znać i inną, bardziej dziś zapomnianą przepowiednię Hercena, Moskwa będzie trzecim Rzymem, a czwartego już nie będzie. Stalin jest cezarem tego trzeciego Rzymu. Jest człowiekiem Moskwy. Chce na Moskwie zakończyć pochód dziejów. Ten człowiek nie stworzy czwartego Rzymu. Włochy, Niemcy, rozbiór Hiszpanii W całym świecie najchętniej dawano wiarę pogłoskom, że zapłatą Niemiec i Włoch, że celem ich polityki będzie rozbiór Hiszpanii. Co tydzień Baleary brał definitywnie Rzym, Maroko, ostatecznie Niemcy. Wreszcie dzielono już kontynent. Nie myślę wcale tłumaczyć, że państwa te działały przez cechującą je bezinteresowność, jeśli poproszę, żeby te podziałowe plotki w interesie ścisłej informacji między bajki włożyć. Zresztą były one nieraz dementowane przez fakty. I tak wycieczka neutralnych ataszy wojskowych po Maroko dokonana niezwłocznie po pogłoskach w prasie paryskiej o desancie zwery w tym kraju, stwierdziła ich zupełną bezpodstawność. Trzeba tylko, żeby zdano sobie u nas sprawę, że imperializm nowoczesnych państw totalnych i nacjonalistycznych, imperializm 1937, jedyny może jaki istnieje, bo Rosja jest w odwrocie, a Anglia w pozycji obronnej, jest zupełnie inny, nie gorszy, czy lepszy, ale inny od imperializmu z roku 1887. Jak epoka Edwarda VIII operuje innymi metodami niż czasy królowej Wiktorii, a Mussolini to nie Palmerston. Nie. Rzecz nie jest taka prosta. Niemcy i Włochy nie myślały o żadnych terytorialnych aneksjach w Hiszpanii. Myślały za to o czymś grubo większym. Myślały o całej Hiszpanii. Jak? Znowu nie trzeba sobie wyobrażać, że Franco byłby po zwycięstwie pod prefektem czy gaulajterem okręgu Pireneje. Ale w razie jego zwycięstwa powstałby za tymi Pirenejami reżim bliźniaczy nie Moskwie, ku czemu zmierzano, nie Francji, z czego się ześli ześlizgnięto, ale reżimom w Berlinie i Rzymie. Ten reżim berlińsko-rzymski przy wszelkich hiszpańskich odrębnościach powstanie w kraju oskrzydlającym Francję. Będzie miał w pamięci zarówno jej życzliwość dla Czerwonego Madrytu, jak pomoc okazaną sobie przez Niemcy i Włochy w chwili ciężkiej. To wspomnienie bardzo świeże i żywe będzie się łączyło z przepotężnym łącznikiem, jakim są w naszym wieku, jak w wieku XVI były nimi podobieństwa religijne, jak w XIX etniczne pokrewieństwa, podobieństwa ustrojów. Niebawem spotęgują to jeszcze węzły gospodarcze. Współpraca dwóch krajów wysoko uprzemysłowionych, a cierpiących na niedostatek surowców, z krajem wadliwie i niedostatecznie uprzemysłowionym, opływającym za to we wszelkie rudy i węgle, jest zjawiskiem gospodarczo-naturalnym. Jeśli by zwyciężyli czerwoni, Hiszpanię doprzemysłowiałaby Rosja, na pewno nie za darmo. Gdy zwyciężą biali, trud i benefic tego doprzemysłowienia wezmą na siebie państwa, których ambasadorzy siedzą dziś w Burgos, także nie za darmo. Tylko człowiek, co nic nie wie i nie jest zdolny do rozumowania przez trzy minuty, może na to wzruszyć ramionami i powtórzyć z uporem, że to swoją, a tamto swoją drogą. Że swoją drogą państwa antykomunistyczne uprzemysłowią Hiszpanię na własną korzyść, a swoją drogą jedno weźmie Baleary, a drugie Maroko. Ależ zagarnięcie Balearów czy Maroka stałoby się argumentem w ręce wpływów antywłoskich i antyniemieckich w Hiszpanii. Prędzej czy później zwróciłyby ją przeciw obecnym sojusznikom, przygarnęło z powrotem ku Francji i Anglii. Ze strony Włoch i Niemiec byłaby to akurat taka polityka, jak gdyby ktoś mający wszystkie szanse otrzymania w BGK pożyczki na 3 miliony złotych ukradł na początek srebrną łyżeczkę na przyjęciu generała Góreckiego. Chciał mieć i 3 miliony, i srebrną łyżeczkę. Nie trzeba im przypisywać rozumowania kategoriami drobnego żulika. Państwa faszystowskie nie okroją terytorialnie Hiszpanii. Państwa faszystowskie nie wyeksploatują jej ekonomicznie, tak nawet jak nas eksploatował po wojnie niejeden sojusznik. Państwa faszystowskie zrobią oczywiście interes swego przemysłu na lokatach w Hiszpanii, ale i tu będą raczej przestrzegały miary w zysku i bez tego ogromnym. Tej miary będą tu przestrzegać po to samo, po co nie uszczkną pięć ziemi. Po to, żeby obok Niemiec, obok Włoch, za Francją i ponad Gibraltarem zjawiło się trzecie państwo totalne, nacjonalistyczne i sprzymierzone. Po to, żeby Hiszpania wróciła po trzech wiekach do koncertu europejskiego i wróciła jako ich sojusznik. Wróci do niego jako Brion Troisiem, jako Bułgaria, cara Ferdynanda, jako lepsza Albania, jak dawniej z konieczności Belgia sekundująca Francji. Będzie czymś w tych kategoriach, ale wróci, ale będzie siłą. Zobaczymy, że Włochy zwłaszcza będą jeszcze szczuć ją przeciw Anglii, wytykając zawsze bolesny Gibraltar. Tego by czynić już nie mogły, zabierając same Majorkę czy Ceutę. A czy to likwidacja wpływu francuskich dla Niemiec, czy to likwidacja angielskich dla Włoch, będzie rzeczą bardzo ważną. Jeśli się wreszcie zestawia pomoc rosyjską z pomocą tych dwóch państw, to raczej można powiedzieć obrazowo, że Rosja, dając swe tanki, nie kredytowała ani godziny. Tamci zaś dając swoje, gotowi byli na dalekie, dogodne i różnej natury spłaty. Koniec końców, dla pierwszej względy handlowe zdominowały inne. Dla drugich, to odwrotnie, plany polityczne przesłoniły handlową stronę interesu. W potopie, gdy Kiemliczom, sługom Kmicica, Szwedzi zarekwirowali konie, dając w zamian gotówki kwity, Kiemlicze płakali. Kmicic jednak wziął kwity rat, bo pod pozorem szukania wypłaty mógł objechać całą okupowaną Polskę, wszystkie kwatery szwedzkie, dotrzeć gdzie chciał. Zdaje się, że w obecnym hiszpańskim potopie to nie Rosjanom przypadła umysłowość i rola Kmicica. Nieinterwencja polityka Anglii, a także Francji. Statek, na którym płyniemy, jest statkiem wojennym brytyjskim. Pełni straż na tych wodach wraz ze statkami francuskimi. Anglia, Francja to państwa nieinterwencji. Te słowa opatruje w cudzysłów Madryt. Dla nas to najbardziej mdła i żadna polityka. A oto mam wrażenie przy tych gazetach, że wreszcie zaczyna się widzieć i w niej jasno. Walka trwa dalej, ten okrzyk prasy brytyjskiej mówi wiele. Czy była w tej wojnie nieinterwencja? Czy funkcjonował nadzór granic? Czy forytował kogoś? A jeśli tak, to kogo? Nieinterwencja była taką samą grą polityczną, jak każda inna. Nieinterwencja była polityką stosowaną. Miał rację Madryt, gdy mówił, że przepuszcza uzbrojenia niemieckie. Mieli rację w Burgos, gdy mówili, że toleruje transporty sowieckie. Nieinterwencja przepuszczała i jedno, i drugie. Po cóż więc istniała? Bo przepuszczała, i o tym się nie mówi, celowo. Otwierała śluzy raz jednym, raz drugim. Tak jak otwiera się lub zamyka śluzy kanału Sueskiego. Ta wojna była wojną regulowaną. Ile razy przewaga białych stawała się widoczniejsza, tyle razy czerwonym udała się dostawa sowiecka. Ile razy szanse białych zaczęły się chwiać, Tyle razy im z kolei udało się przemknąć przez morza. Jakiż był cel tej polityki? Cel był jasny. Oto przede wszystkim Anglia, a potem jednak i Francja. Nie chciały usadowienia się za Pirenejami ani komunizmu, ani faszyzmu. Państwa te od wieku zneutralizowały Hiszpanię. Uczyniły z niej kraj, który w polityce międzynarodowej partnerem nie był. Od problemów europejskich trzymał się z dala. Państwo Filipa II, które tyle trudności wyrządziło i Anglii, i Francji, nie liczyło się w tym świecie. Hiszpania komunistyczna byłaby wciągnięta w politykę sowiecką. Hiszpania faszystowska stałaby się partnerem Niemiec i Włoch. Tamte państwa zmierzały do uaktywnienia Hiszpanii, do pozwolenia, by odgrywała odtąd jakąś rolę, choćby rolę brillant second. Anglia i Francja nie chciały, nie chcą tego powrotu. Walka mogłaby być parę razy dla różnych stron zwycięsko rozstrzygnięta, ale przewaga wojenna jest za każdym razem niwelowana. Tę wojnę reguluje się z oddali. Czeka na zupełne wykruszenie się sił po jednej i po drugiej stronie. Na ogólne osłabienie, ogólne wyczerpanie. Forsuje zmianę personelu. To nie interwenci wspierają wszystkie intrygi przeciw Franco w Salamance, przeciw kabalierze w Walencji, Insynuując każdej stronie, że z innymi ludźmi politycznymi gotowi byliby gadać, gotowi wspierać, to oni grają na zmęczenie, na wyczerpanie, na odsunięcie kolejne po obu stronach najsilniej zaangażowanych w walce. To oni wspierają przychylnie każdy manewr, który rząd w Burgos czyni zależnym od falangistów, rząd w Walencji mniej związanym z komunistami.